No hej, Czektul. No hej, generał, co tam? No co, mały miesiąc dumy. Jesteś dumny? Nie, z czego mam być dumny? Z czegokolwiek, co od ciebie nie zależy. Chyba o to w tym chodzi. O, okej. Okay. Ja. No, generał, aleśmy się nabawili w zeszłym tego Odcinek był pierwsza klasa. O, jeszcze kurz, kur, kopię tutaj stoły. Ja się boję o twoją nogę. Nie kop stołów, e, chyba, że tą drugą. Tą prawą. No, trawą. trawą. <laughs> Wiesz co? Najśmieszniejsze w całej sytuacji jest to, że ja tego nie widziałem. Trawa już była w miarę wykoszona, ale ten gwóźdź tak no, tak wystawał. No i tak, tak deso, to, to trochę mi to przypomina sytuację, jak rozwaliliśmy samochód e, z kolegą. E, też tra trawa nie była wykoszona, rura z ziemi wystawała, nie było widać. Akurat rurę w tym, wypadku, w tym przypadku <grym> wyciągałem z ziemi. E, i tak, ładnie ją podniosłem, wyciągnąłem, zrobiłem krok i usłyszałem takiej. W ogóle śmieszna rzecz. Dźwięk przebijanej skóry własnej skóry. B bawi mnie wiele razy. <grym> Ka każdego dnia. No i nie, nie polecam, bo przez trzy dni byłem prawie niechodzący. W sobotę wieczór to się stało, w niedzielę ledwo żyłem, w poniedziałek z rana jeszcze było ciężko. I szczepienie na tężec coś? Y tak, byłem, byłem. I ciekawostka, słuchacze, hergatki. Szczepienie na tężca powinno się co 8 lat powtarzać. A, nie... 8 lat jest ważne. A, wydawało mi się, że zawsze, zawsze jest kwestia, żeby od razu je robić po jakiejś takiej jakim nie, no wypadku. Nie, no bo inaczej, bo takie wypadki nie zdarzają no, się. Tak w też prawda, też no. prawda. No ale skoro mówimy już o mądrych rzeczach, no to no. chyba czas na kolejną porcję bardzo mądrych rzeczy z całego świata. O tak, tam też będzie coś o pewnym zdarzeniu na sali operacyjnej. Na sali, sali operacyjnej. Tak. Fajrze. Czas Start. Polska. Spółka Pern przekazała 9 czerwca bardzo dobre wieści. Rurociąg Przyjaźń znów działa i płynie w nim czysta ropa. Jak informuje spółka, w oficjalnej notce na stronie internetowej, wdrożone zostały mechanizmy kontroli jakości surowca. Pozwoli to na szybsze reagowanie w przypadku ponownego zanieczyszczenia. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat odszkodowań związanych z zanieczyszczeniem. Szacowana suma wypłat dla wszystkich odbiorców ropy to około 350 milionów dolarów. Hargatka przypomina, że dostawy rosyjskiej ropy do naszego kraju były wstrzymane od 19 kwietnia. ALBANIA Prezydent Albanii Ilir Meta odwołał zapowiedziane na 30 czerwca wybory. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na trwające od kilku miesięcy antyrządowe protesty mieszkańców kraju domagających się dymisji socjalistycznego prezesa Rady Ministrów Ediego Ramy. Premier Eddie Rama nie zgadza się z decyzją prezydenta. Nie tylko zresztą stoł. Od miesięcy ich drogi się rozchodzą, choć wcześniej byli koalicjantami. Niedługo po ogłoszeniu o braku wyborów tłum obrzucał petardami i bombami dymnymi plac przed parlamentem w Tiranie. Lul Zimbasza Lider opozycyjnej partii demokratycznej zachęca do kontynuowania protestów, póki Panorama nie ustąpi. Opozycjonista twierdzi, że działania prezydenta to pierwszy wynik walki przeciwko Ediemu Ramie. Społeczność międzynarodowa apeluje o dialog, a prezydent Meta twierdzi, że sytuacja polityczna utrudnia albańskie starania o akces do Unii Europejskiej i zachęca liderów opozycji, by protesty odbywały się w kompletnie pokojowej atmosferze. Ale czy w tym regionie jest to możliwe? Wenezuela. Jak informuje Urząd Kontroli Imigracyjnej i Emigracyjnej Państwa Kolumbijskiego, granice pomiędzy Wenezuelą a Kolumbią zostały otwarte. Obywatele bankrutującego państwa ustawili się w kolejkach na przejściach granicznych, aby zakupić leki i żywność. Zapewne wiele osób nie planuje wracać do zrujnowanego kraju, co jest zrozumiałe. W przeciągu pierwszych 24 godzin kraj opuściło około 70 tysięcy ludzi z czego wróciło zaledwie 40 tysięcy. Od 2016 roku kraj opuściło już 4 miliony mieszkańców. Trzymamy kciuki za Wenezuelę, aby jak najszybciej uporała się z chorobą, która roziera kraj na kawałki. Portugalia. Obcokrajowiec zmarł w piątek na lotnisku w Lizbonie, po tym, gdy do krwiobiegu dostały się narkotyki, które przewoził w swoim ciele. Portugalski urząd do spraw obsługi cudzoziemców i granic zabronił jednemu z pasażerów wstępu do kraju, gdyż ten nie potrafił wyjaśnić celu swojej wizyty. Urząd donosi, że pasażer upadł w trakcie procedury przejęcia do tymczasowego miejsca na lotnisku. Natychmiast rozpoczęto ratowanie życia, jednak wszystkie próby resuscytacji zawiodły i o 12.40 czasu lokalnego stwierdzono zgon. Inny pasażer, widząc co się dzieje, natychmiast przyznał, że sam przewozi w swoim ciele 90 paczek z narkotykiem. Pasażer ten natychmiast został przewieziony do szpitala Sao Jose, gdzie został poddany obserwacji, a następnie razem z narkotykami ma zostać przekazany policji. Władze nie przekazały informacji nie tylko o pochodzeniu pasażerów, ale także o narkotyku, jaki przewozili. USA. Do niecodziennego zdarzenia doszło w Stanach Zjednoczonych. Lekarze z nowojorskiej placówki medycznej zdiagnozowali guza mózgu u 42-letniej pacjentki. Jakie było ich zdziwienie, gdy po otwarciu czaszki nie znaleźli guza, a coś zupełnie innego. Jak donosi Washington Post, główny chirurg ze szpitala, Jonathan Rasouli powiedział Wszyscy zastanawialiśmy się, co to jest. To było szokujące! Łapaliśmy się za głowy zaskoczeni tym, co odkryliśmy. Odkryli oni larwę tasiemca ta, którego wielkość osiągnęła wielkość jej przepiórki. Była to odmiana uzbrojona. Po operacji usunięcia nieproszonego gościa, wszelkie objawy ustały. Pacjentka przeżyła. Życzymy zdrowia i zalecamy jeść umyte owoce i warzywa. Kultura. 8 czerwca w Paramount Theatre w Osbury Park w stan New Jersey miał miejsce wyjątkowy koncert. W ramach amerykańskiej trasy Dear Returns. Przypominane są najlepsze utwory Roniego Jamesa Dio, który zmarł 16 maja 2010 roku wskutek przegranej walki z rakiem żołądka. Na czym polega wyjątkowość trasy? ją występ samego Dio, który jest przywoływany z światów za pomocą technologii hologramowej. Firma Ilusion wykorzystała archiwalne nagrania koncertów zmarłego muzyka i stworzyła 90-minutowe show, na które składają się utwory zarówno zespołu Dio, jak i pojedyncze utwory Black Sabbath czy Rainbow. Pozostali muzycy nie są hologramami, a żywymi ludźmi, którzy współpracowali z Ronim. Na gitarze Craig Goldie, na basie Bjorn Engel, perkusja Simon Wright. Oprócz tego na scenie pojawiają się gościnnie dwaj wokaliści. Team Reaper Owens, dawny członek Judas Priest, oraz Oni Logan, działający wcześniej w Lynch Mob. Po raz pierwszy hologram DIA pojawił się w 2016 roku na scenie festiwalu Wacken Open Air, gdzie koncertu wysłuchało ponad 75 tysięcy fanów. O jednej bardzo ważnej rzeczy, która dzieje się w tym tygodniu nie powiedzieliśmy we wiadomościach. Mm -hmm. E3. E3. Święto graczy. Kurka wodna. Mm, I to jedno z większych. No, Microsoft yy, no, no, czy staną na wysokości zadania? Yy, powiem Ci, że konferencja Microsoftu, chociaż nie oglądałem jej na żywo tylko oglądałem tam powiedzmy jakieś pojedyncze fragmenty konferencji. No to marzy tak lepiej niż ja jedynie czytałem per relacji, ale nawet jednego trailera nie uwierzałem. Nawet tego wiesz. Tego wiem. Tego z wybitnym anglojęzycznym aktorem. Aktorem, dokładnie. Keanu Reeves i polski cyberpunk. No, Keanu chyba pasuje do tego motywu, czy On tam już w... Jak się nazywa? John Mnemonic? Nie tam już by się pojawił od John Wick. Mnemonic. Bardzo stary film. Nie wiem, czy to wiem, czy akurat to był, John, czy to był Keanu Reeves. Wydaje mi się, że tak. Choć nie. Mo właśnie, bo John Wick nie jest cyberpunkowym nie e jest. uniwersum. A Mnemonik już owszem. Fabuła tamtego filmu polegała na tym, że był kurier, który przewoził jakiś chip, Nie pamiętam już czego ten chip dotyczył. ale Przewoził go w swoim mózgu. i Jedyne, jak można było go wyciągnąć, to przez dekapitację. Pamiętam, ja ten film oglądałem strasznie zaszczyla. E to, to, to, to bardzo mi się podobało, że mm, wszyscy, którzy ścigali tego właśnie głównego bohatera, John'ego Mnemonika, mieli tak jakby ni nitki świetlne, specjalnie właśnie mm -hmm. jakby jak się nazywa, garoty do ucinania, do ucinania kół, i tylko że laserowe, nie? Mm. I, i, jak miecze świetlne. Wow. To, to jest wszystko, co z tego filmu pamiętam, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że tam też właśnie e, Keanu maczał palce. To musielibyśmy sprawdzić. No to zaraz ale. sprawdzimy i Okej, okay, let's google it. Dawno tego nie Dawno było. Tego nie było. <laughs> Powiedziałbym, że cały sezon. <laughs> Bo gdzieś koło czwartego odcinka zeszłego sezonu zakończyliśmy googlowanie. Dlatego słuchacze, macie teraz po raz kolejny możliwość usłyszenia, w jaki sposób googlamy informacje. pamięci, Keanu Reeves. O, to się udało ci. No, ale wracając. Yy, trochę ci powiem, że podobał mi się ten trailer cyberpunka polskiego. Ale tak mamy mieszane uczucia co do samego wyboru Keanu Reeves. Z tego względu, że on jest takim dosyć mało charyzmatycznym aktorem. Ale jest rozpoznawalnym. Jest i... rozpoznawalny jak najbardziej. Bo zarówno John Wick, który jest powiedzmy bardzo na topie aktualnie, jak i Neo z Matrixa, to były postacie takie... Swój chłopek roztropek, nie? I... No, że w sumie, że gdyby nic nie powiedziała przez cały film, to film by wiele nie stracił. Dokładnie, więc charyzmy jakoś bardzo nie pokazał swojej Kianu w filmach, z kolei postać, która została pod przedstawiona w twarzy Keanu Reevesa, to jest jeden z głównych rewolucjonistów tego świata. Cyberpunku. I jest to taka mocno. Hugo Chavez. Taki Hugo Chavez, dokładnie. Tylko, że. Rockman. Chociaż Hugo Chavez to też taki Rockman. Na swój sposób. Na swój sposób, on strzelał z karabinu. Myślę, że ta postać również będzie strzelał z karabinu. To taki Paweł Cookies. Taki Paweł Cookies. Paweł Ciastek. No ale nie śmiejmy się już. Co mnie bardziej zaintrygowało. W momencie obejrzenia tego trailera, to było zaraz po tym, jak został wrócony na YouTube'a, yy, wszedłem sobie na Steama i patrzyłem na bestseller. Patrzę. Pierwsze miejsce, Borderland Handsome Collection. Który też miał przecież... A nie, Handsome Collection. Handsome Collection. Yy, czyli dwójka i pre -sequel, czyli dwie ostatnie części, które wyszły, ze wszystkimi latkami. A nie, jeszcze jeden? Nie, nie tu jest bez okay. Tylko dwu, dwu, dwójka w cudzysłowie trójka mm -hmm. i dodatki. Ale czy przy okazji Hansom y, były też remake jedynki, nie? Znaczy, Hansom Collection wyszło dawno temu, a. a remake był wydany ostatnio przy okazji zapowiedzenia Tróki? Trójki. Dobra, dobra, mm -hmm. pomyliłem. Tak. Na drugim miejscu była jakaś tam inna gra, która była aktualnie na promce. I na trzecim miejscu cyberpunk. F5 odświeżenie. Drugie miejsce. F5 Pierwszy miejsce. No, nawet maila dostałem od Stima. Ja też, ale I, dzisiaj i, ale, jest, no. co, ale co ciekawe, yy, też, też, też dzisiaj, mm -hmm. ale no, normalnie no, to są chyba podstawowe ustawienia skrzynki Gmailowej. Yy, wszystkie, o, druga tabka media społecznościowa, trzecia tabka oferty. I zwykle wszystkie maile zostają leciały mi do ofert, mm -hmm. które de facto robi mi za spam. Tak, ta jedna się pojawiła, przebiła i była w głównych. No, no bo to jest ważna wiadomość, w końcu dostępny, w końcu wiemy, <grym> kiedy wyjdzie. I kiedy wyjdzie Cyberpunk, zapyta się, moi mili. Pewnie wszyscy wiedzą. 16 bo... kwietnia, dobrze pamiętam? 2020. Dokładnie, no, dokładnie. A... Zdążę komputer kupić. Ja bym mógł, jakby mi zależało, to jakbym obchodził urodziny, to bym sobie kupił prezent na urodziny. No. Te dwa dni bym poczekał. No. Co jest ciekawe, jeszcze. CD Projekt Red, CD Projekt Red, zapowiedział, nawet like, nie zapowiedział, dał możliwość zakupienia wszystkich swoich gier za 260 zł. Przy okazji z preorderem Cyberpunka. Wiedźmin z trzy z e, ten ostatni Wiedźmin... To tak do gwinta w sumie. Do, Wojna Królów, Starcie Królów. E, Wojna Krwi. No, może. Witcher Tales no, mo, Może. No. E, co tam jeszcze takiego ciekawego? Wiedźminy dwójka, jedynka? Jak z tak, jedynka, tak, dwójka Wiedźminy. Do tego jeszcze Wiedźmin gra przygodowa. A to jest ten RPEK, nie? To jest ten RPEK. Yy, tak. Czy pdf będzie do, dołączony? Tak. tak okay. yy, I jeszcze coś tam jednego takiego tu dali. Ale już mniejsza. I to jest super oferta dla ludzi, którzy żyli po, pod kamieniami przez ostatnie 10 lat. No prawda, za 300 masz... No, masz tak naprawdę gry, które w grogodzinach to spokojnie no, ponad starczą. No 300 godzin Dokładnie. będzie. Na pewno. Z drugiej zaś strony Wiesz co, ja zastanawiam się, jak dużo ludzi, którzy, a pozmy nastawiają się na cyberpanka, nie grało w widzimy na Trójkę? Myślę, że śladowej ilości. właśnie, ja też. Zresztą tam nawet było powiedziane przy tej okazji tej promki że to, że masz jakąś grę, to nie szkodzi. Klucz będziesz mógł dać znajomemu. No. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie delikatne podbicie. Ilości sprzedanych. Hop, no. Dokładnie tak. To będzie troszeczkę droższy Red. Znaczy, czemu jest troszeczkę droższy Cyberpunk? Z dodatkami, dobrymi dodatkami, tak. bardzo dobrymi dodatkami, które inaczej by prawdopodobnie nie zeszły, a nawet jeżeli byłoby po 10 zł zarobionych na każdej kopii, to zawsze to jest 10 zł na każdej kopii. Ale wiesz, co mnie najbardziej szokowało w, w całej tej zapowiedzi Cyberpunka z pokazaniem ty, tego, co będzie dodane jeszcze? Mhm. To, że do zwykłej, najprostszej wersji Cyberpunka będzie dodany dodatek digital podręcznik po polsku do Cyberpunka 20... Tego, 20 r r r r r RPG. RPGa, tak. Tego RPGa staroszkolnego. No, I super oferta, naprawdę. Bo można, powiedzmy, kupić sobie te książki, ale jak chyba obaj siedzimy na tych różnych grupach, gdzie handlują ludzi podręcznikami do RPGów, to takie RPGi chodzą po trzystówki. że Zależy, zależy jeszcze jakie, ale ja. rzeczywiście no nie są to tanie książki. No, bo nie są, nie są już <kuh> produkowane. A nie, nie wiem, czy cyberpunk był zdawiony. So, nie, nie, nie, nie mam pojęcia jak z cyberpunkiem. Natomiast świta mi, że nie tak dawno był wznowiony Warhammer. Tak, Przecież Warhammer czwarta tak. Czwarta edycja zresztą też wyszła po polsku. Tak samo po polsku co wyszła piąta edycja D&D. Mhm. No. Co też jest nowością, bo czwarta D&D nie pojawiała się po polsku. Co więcej, jeden znajomy hmm, świta mi, że w okolicach stycznia albo grudnia tego ro... no teraz uh -huh. po na początek tego roku, końcówkę zeszłego, kupił sobie właśnie podręczniki papierowe, angielskie i zapytał się sprzedawcy, czy, będą, czy będzie polskie tłumaczenie. Sprzedawca miał powiedzieć, że mała szansa, to nie jest w Polsce, Polska to nie jest rynek takie tego typu gry. Uh -huh. Dwa dni później ogłoszono polską premierę na kwiecie. A się musiał zdenerwować. <laughs> nie, nie, ten akurat no. woli po angielsku. Okej. Okay. Nie, to spoko. No ale jednak, nie. No, ale tak, to, to był szok. Y ale jest też rzeczy, które mnie zdziwiły. Neuroshima też ma wznowienie. Tak? Kilka podręczników. No, podstawka... Ale kurczę, kilka Neuroshima, powiem Ci, ja mam cały czas trochę ból o, o ten system. Jak stworzyli świetny świat, tak mechanika jest potworna w moim odczuciu. Dlatego według mnie mogliby zrobić w końcu drugą edycję. No. Bo wyszła pierwsza edycja i edycja półtorej, która tam... No, bo poprawione błędy czy coś, ale no, no, no mechanicznie to nie... No, mnie nie kupowały. Mnie, nie kupował mnie świat ]za. kupował. Świat tak, świat tak. Ale i, wolałem... I granie na zasadach półneurosimowych. Tak, no nawet, nawet na powiedzmy, kontrowersyjnym D20 bardziej, bardziej no. to widziałem niż, niż na tym, co stworzyli twórcy. Starali się, no dobra, mieli autorski pomysł, na to też, no powiedzmy, okej, okay, fajnie, że się tam chciało. Ale trochę nie pykło. Trochę nie pykło, no. no. Ale jako książka do poczytania i poznania historii świata bardzo dobry podręcznik. To prawda. To jest bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało w tym podręczniku, że był napisany jak powieść e, w narracji. Mm, Ludzie siedzą przy ognisku i o się opowiada. Właściwie nie. Ty i jedna osoba siedzicie no. przy ognisku albo w knajpie i te, no. ten, ten jeden człowiek jest ci mentorem w tym postapokaliptycznym pustkowiu lub no. dżungli no. lub świetnisku lub obozie. <głos> <głos> Lub gdzieś na obrzeżach Molocha. <głos> tak. No Ale już pomijając RPG. O tym jeszcze będziemy dyskutować. Pewnie tak. Co jeszcze ciekawego było na konferencji Microsoftu? Wiesz co, kojarzę jeszcze jedno studio, już złożyłem nazwę, zapomnieć, bo to niestety nie zapisywałem przed odcinkiem, mm -hmm. raptem czytałem. Jeszcze jedno polskie studio z jakimś horrorem wyskakuje. E, Team, krakowski. Blair Witch, coś. Blair Witch, właśnie. Blair właśnie, Witch. właśnie, właśnie. Film mi się podobał. Ale to też był tak. W pewnym momencie to już tak Martwicą Mózgu zalatywało. Wcale, że nie. Wcale, że nie? Znaczy nie wiem, nie oglądałem Martwicy okay. Mózgu. <laughs> Z, nie polecam. Za, zaprotestowałem <laughs> dla zaprotestowania. Okej. Okay. A nie, no Martwica Mózgu jest klasykiem horrorów klasy tej specjalnej. Tak. <laughs> Natomiast Blair nie sądzę, żeby kiedykolwiek był uważany za film tej klasy. Raczej okay. zbierał nagrody i był, był pozytywnie odbierany. Na, na pewno nie był marny, o tak. No, marny nie był, ale też tak. Wyszedł. Plus był jakąś tam nowością, powiedzmy, kiedy wyszedł tam w śród chyba. No. no, takich horrorów jak tamten nie było. No, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Microsoft zapowiedział nową konsolę. Nowa generacja przecież, że. No tak, i będzie wychodziła na zimę 2020, czyli półtorej roku. Tak, ale wiesz co? No, czy ja konsolowcem nie jestem? Nie. Ale tu Ci zadam jedno bardzo ważne pytanie. Co w tej chwili stopuje głównie rozwój gier? Stary ja gram głównie w gry paradoksów. Więc... Kurde, <grym>, nie, się, <grym>, ale ja też. Ale nie, jak mamy te AAA, takie Wiedźmina, na Cyberpunk'a mhm. i tak dalej, co stopuje? Kasuale. Gry robione na, na wielką sprzedaż. Żeby a, się każdemu podobały. Kto, kto jest głównym, powiedzmy. Inaczej. Jaka jest główna platforma, na której casuale grają? Oprócz telefonów. Mm, komputer. No nie. Nie? Nie. Konsole. Naprawdę? Bo ludzie kupują... Ktoś specjalnie kupują konsole, żeby tak. mieć gry, których nie lubią? Tak. I kupują nie tylko dlatego, bo konsola robi ci również za dosyć tani yy, czytnik Blu-rayów. Aha. No. Okej. Okay. I jako kino do moda. Ale czy do komputera nie można Blu-raya włożyć? Można, ale kto w tej chwili ma w swoim komputerze napęd? No to Pomyśl sobie o tym, że tak naprawdę większość ludzi nie ma stacjonarek, bo są duże, nieporęczne i tak dalej. No coś Tylko ma laptopy, a laptopy nie mają napędu CD. Te nowe. Te nowe. A te starsze, które no mają my. mają 15 lat i Blu-ray nie odpalą, bo procesor no jest tak. za wolny. No tak, no to rzeczywiście jest to coś. Znaczy, nie wiem, jakby. Czasem mi takie coś do głowy przychodzi, bo podoba mi się... No mam tam kilku zamiast, którzy mają gigantyczny telewizor, wygodną sofę, no to fajnie się gra. Nie może bardzo nie lubię pada, no nie leży mi on w ręce, to tak nawet, żeby pograć sobie do piwka w jakiejś browforce. Spoko. Jest spoko, no. ale żebym miał właśnie dać no, niemały pieniądz na i konsolę, i telewizor, jakby nigdy o tym nie myślałem, już że mówimy tu o goraniu takim no casualowym, od czasu do czasu, no, godzinkę dwa razy w tygodniu, no to... Mhm. Na ten przyczynik złotówko godzin to się nigdy nie spłaci. A żebyś się nie zdziwił. Czyli? Po pierwsze, cena konsoli 2000 zł. Nowej? Nowej. Nowej. Okay. Plus minus, nie? Bo okay. to jeszcze wahania rynku, coś tam kurs dolara pierdopiedu, ale około dwa, dwa klocki. Z czego komputer o takich samych podzespołach, to będziesz kopiał około pięciu klocków na samą pakę. Hmm, telewizor... Nie, no 3,5-4, ja mówię tutaj o niewyleczym. No. No. Fakt faktem, nie będę miał takiego samego wyświetlacza w komputerze, jak ten telewizor, e, no ale też no nie będę potrzebował. No. Ten, no nie wiem, jakby może kiedyś, jak już będę miał wielkie mieszkanie i nie będę miał pomysłu na przestrzeń, wtedy bym to mógł rozważać. Tak na ten moment, na ten pokój, który tu oglądasz, no to inaczej. Masz jest też purkę monitor, nie? Chyba tak. Nie no. wiem, czy nie, 26. Ale nie wiem. Mi się wydaje, że czwórka, tak. na rzut oka. sprawdzimy. Dokładnie. I wiesz, telewizor, powiedzmy, że też nie są jakieś wielkie pieniądze w porównaniu do jakiegoś tam gamingowego monitora 120 Hz, żeby te 120 FPS-ów wyświetlać. No, ale powiedzmy, monitor, znaczy, telewizory w tych czasach już te 4K obsługują, nie? Więc na dużym ekranie w miarę masz ostry ten obraz. Za, nawet za telewizor zapłacisz dwa koła, więc masz cztery koła za w pełni działającą machinę do grania. I oglądania filmów. Tak, i oglądania filmów i tak dalej, i tak dalej. Masz miejsce do rozrywki. Mhm. Za 4000 zł nie złożysz sobie komputera, który będzie mógł Ci odpalić w pełnych detalach najnowsze gry. A tutaj tak. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ. Dlaczego gry są takie drogie na konsole? Bo konsole są takie tanie? Tak. To jest tak takie z drukarkami, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Kardrycze do drukarek są droższe niż czasami niż same drukarki, nie? Hmm. Ale nie, no na to chyba też są sposoby. Te wszystkie season passy czy e, abonament e, Tak. Typu PlayStation Plus, jak ten Xboxowy też Xbox głoszy, live nie, czegoś nie, tak. Jeśli coś tam, tak tylko tak, powiedzmy, półokiem i nie wiem, powiem, że jest jakaś tam, ma być opcja Xbox Premium, która ma działać także na PC-ty? Tak, na Windows 10. Czyli gry z Xboxa, tak. które są ekskluzywami tak, na tak, Xboxa, tak, tak, będziesz tak, tak. mógł grać tak. na komputerze. Nawet nie wiem, czy w tej chwili już się tak nie, nie, nie Ucie, da zrobić. Ten. Tak. I to jest kwestia tylko taka, żeby zacząć inwestować w sklep Microsoftu. W sensie, żeby tam kupować sobie gry. Tylko, że tu dochodzimy do tego momentu, że jak masz tego Game Passa, bo tak się to mm -hmm. Microsoft to nazywa i właśnie ten PlayStation Plus, to po prostu masz tak jakby na czas wykupienia tej licencji tam płacisz chyba 4 dychy miesięcznie, co nie jest dużą kwotą jak za możliwość ciągłego grania w tam ponad 100 gier, nie? Mm -hmm. które są dosyć nowe. Na przykład teraz wszedł najnowsze Metro Exodus do Game Passa i ciekawostka zaczynając powiedzmy, biorąc pierwszy miesiąc Game Passa, za 4 zł możesz go wziąć. Uuu. Więc masz miesiąc grania, w najnowszej gry tak naprawdę... No, powiedzmy, wyczy... że odpowiedni urlopi w miesiąc przejdziesz. Dokładnie. Chociaż to nie jest długa gra, z tego co słyszałem. No, pewnie 10 godzin, tak chyba tak po tyle gry. Może 15, poważą. no ale wszystkie te metra były krótkie tak naprawdę, no, ale mniejsza. I wiesz, i głównie moi kumple, którzy mają konsolę, właśnie Xboxy, to jadą sobie na tych Game, Passa. Game Passach, albo jeszcze tam Origin ma własny, Origin Access, Orgin czyli Origin, N czyli N N EA. Na jaką platformę, na jaką konsolę? To jest na obiegu. Po okay. prostu, po prostu osobny, osobny, powiedzmy, dostęp do gier tylko <grym> EA. Okay. Czyli FIF, e, Simsy. Sims, Battlefront, e, w sensie Star Gwiezdne ten, Wojny, ten, ten, ten. E, co tam jeszcze, Mass Effect. te no, <grym> główne gry, EA e, Games, masz dostęp, nie? I to też są jakieś tam pieniądze typu 15 zł nie? miesięcznie. Więc tak naprawdę oni zarabiają głównie na tym też, że ludzie po prostu kupują to grają w inne gry. <grych> A hajsam sam schodzi. Ale zaleta gier konsolowych to jest to też. że to Są łatwiejsze. Nie. Bierzesz płytę, wkładasz do napędu, ogrywasz sobie, wyciągasz płytę i sprzedajesz na Allegro nie za 250 zł, tylko za 200 A jak często jeszcze kupujesz płyty? Na grę przejdziesz. Przecież grę, kupujesz. Nie, nie, nie, czy, czy, czy, rzeczywiście nie doszło do sprzedaży cyfrowej już na politycznym Nie, publicznych? znaczy, jest, jest coś takiego, ale to Aha, nie jest, ale okay. masz fizyczne kopie. mi się, że, że już ostatnia generacja to, to właśnie brak fizycznych kopii. Nie, nie, na nie, nie, nie. nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Akurat to ten. Ale a propos Steam'a i fizycznych, znaczy kopii digital mhm. licencji Steam'a, czyli wypożyczania gier, a nie kupna no. ich na własność. Są pierwsze osoby, które są poszkodowane w tym procederze. Kojarzysz pewnie w takie studia jak Telltale Games. No ba. Y Oni splajtowali w zeszłym roku. Ale jeszcze po splajcie wydali, skończyli Walking Dead z tego, co ja Chyba tak, ale nie, to skoń znaczy, ktoś przy ich skończył, nie wiem, czy w ich imieniu, czy Epic, ich... Games, Epic Games to okay. skończyli. Teraz pamiętam. Bo, no, bo że on znacznie słabsze tylko tyle na tym no. eee, Nie pamiętam, czy to byli, też robili to pracownicy tego Telltale'a, mhm. czy po prostu tam się dokończyli. No. Ale jakaś gra, która była na Steamie, wyleciała ze Steama. I to tak wyleciała ze Steama, nie jak większość gier, że... Spoko możesz sobie pobrać, bo pliki dalej są tam, ostatnia wersja, ale nie da się kupić. Aha. Jak masz to na kompie i odinstalujesz, to tracisz. To tracisz Jak w ogóle. W głupio. I, po, I tak właśnie wygląda granie na Steamie, nie? że tak naprawdę nie ma, nie To dostawców. To samo. Znaczy, o, o ile na inny, u innych dostawców gra była. Ale nie, nie chodzi mi o to, czy inni dostawcy, nie wiem, właśnie Epic Store, czy tam Uplay, czy coś tam czy one też wypożyczają, czy one sprzedają? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. E, inaczej. <śmiech> Pożyczają, czy sprzedają? Tak. <śmiech> nie jestem pewien, dobra, inaczej. Nie jestem pewien, jak to dokładnie wygląda, bo tutaj dochodzimy do momentu, jak licencja wygląda. Mhm. Taka Będę taka szczery jak... i powiem tak, że z założenia, jak szukam gdzie kupić grę, to biorę pod uwagę to, że to nie jest kupno fizycznej płyty, że mhm. Mam, na półce jest moje. Tylko, że skoro jest gdzieś tam w chmurze, to w każdej chwili mogę do tego stracić dostęp i to jest licencja taka jak na Steamie. Nie wiem, czy GOG czasem tak nie ma, czyli to od CD, od CD Projektu, to. tak, to środowisko, ten cały powiedzmy sklep, że one są właśnie DRM free, czyli bez tych zabezpieczeń pierdu pierdu i czy przy zakupie to nie dostajesz tak jakby praw do tego, że to jest twoje i nikt ci tego nie zabierze. Hmm. Bo podobna sytuacja, z tego co pamiętam, była z jakimś sklepem internetowym, który właśnie sprzedawał kopię digital i trzeba było sobie pobrać wszystkie te gry, bo sklep splajtował. I jak tego nie zdążyłeś pobrać, to traciłeś, nie? bo skąd to Nawet. wziąć? Dopóki powiedzmy z tym jest w miarę mocny na rynku, to jemu raczej nie grozi bankructwo, więc raczej z dnia na dzień nie stracisz swojej biblioteki 524 no, przyjdzie, gier. Przejdzie burza, burza słoneczna, z na tak, serwery. Wyłączy prąd na świecie na godzinę, wystarczy. Dokładnie. S się boję. <laughs> no. Dlatego lepiej mieć fizyczne, fizyczne płytki i. No tak, super. Jest mieć fizyczne płytki, kiedy do komputera ich nie włożę. Dokładnie. Czyli no. koniec końców przez takie coś będziemy skazani na konsole. Ciekawe, że jestem aż... Kiedy konsole polegają płyty? To jest pod, dobre pytanie. Pod, pod, pod poszczykiem walki z ekologią. No, ale teraz pytanie a propos nowej konsoli Microsoftu. Mm -hmm. Xbox Scarlet, tak się nazywa. Przynajmniej to jest, wydaje mi się, że to będzie nazwa kodowa, tak jak było Projekt Scorpio. Jako One, prawda? One X. Aha, no okej. Okay. Tak, tak, to był Projekt Scorpio. Czyli tak jak PlayStation miało wersję Pro, to było mm -hmm. One X. Microsoft na konferencji zapowiedział, iż gra ma obsługiwać 8K. Konsola. Fuh, tak. Konsola ma obsługiwać granie w 8K, czyli obraz 16 razy większy niż Full HD. No bo jak mamy 4K, to jest razy 4, mhm. a jak mamy 8K, to jest kolejne razy 4, bo to jest tam ilość tych ekranów, powiedzmy, które się tam mieszczą na jednym... E przy 120 klatkach na sekundę, przy włączonym ray tracingu. Ciekawostka, najnowsze karty graficzne, najmocniejsze RTX 2080 Ti, w grach, które aktualnie obsługują ray tracing, czyli na przykład Battlefield, ten najnowszy, mają problemy, żeby osiągnąć 50 klatek. O kurczę. No bo no. ray tracing, bo to mhm. jest pierwsza generacja tych yy, kart graficznych. Ale co mnie w tym cieszy Że konsole będą obsługiwać Ray Tracing k Czy wiesz kto robi podzespoły dla konsol Pewnie Hindusi Pewnie tak, ale Z... jaka firma Nie mam pojęcia AMD mm -hmm. A RTXy To są GeForce'y tak? Czyli Nvidia mm -hmm. Czyli znaczy to, że AMD będzie również miało swoje kory odpowiedzialne za Generowanie tego Ray, tra tego ray Tracingu Czyli powinny karty graficzne ceny pójść trochę w dół. Te z, hmm. Powiedzmy z ray tracingiem, z tym TRTX w cudzysłowie. Druga rzecz, zapowiedzieli, że będą procesory Zen 2, czyli te, na które czekam, czyli też nowe procesory AMD znane jako Ryzeny. Super, bo Właśnie czekam, aż właśnie te nowe, nowe Ryzeny będą dostępne. Zapowiedzieli jeszcze, że będą, żeby skrócić czas ładowania, będą miały jakieś tam specjalnie przygotowane SSD-ki wpakowane do środka. SSD-ki, czyli dyski e, do konsol. Te nie... Nie, nie talerzowe, nie tylko na półprzewodnikach. Mm -hmm. e, spoko. Powiedzieli, że mają być specjalne te dyski, jakieś szybsze jeszcze. Więc strzelam, że to będzie spięte w jakiś, jakąś matrycę, w jakiegoś rajda. E, polecam poczytać na temat RAID 0. E, ogólnie rajdy, nie wiem czy wiesz, to są taki sposób spięcia dwóch dysków, że na przykład e, na jednym dysku masz część plików, na drugim masz część plików, część części plików, e, dzięki czemu z dwóch dysków na raz czytać, więc jest dostęp na przykład dwukrotnie szybszy. Jeszcze połączmy to z technologią 5G. Uuuuu! Mózg usmażony <laughs> Tak będzie. Tak będzie? Niewątpliwie. Gdzie jest mój No. Także jedna rzecz mnie tylko ciekawi. Mhm. Jeżeli. To wygra wybory. To wygra wybory. Ja już wiem, kto wygra wybory. Ja już wiem. Mój pies też wie. Ale ciekawi mnie jaka potężna będzie ta konsola. Jak bardzo potężna, żeby osiągnąć 120 FPSów w 8K. I jest jeszcze, jeszcze ważniejsze pytanie. Jak na to zareaguje Sony? O, no zobaczymy. Jestem no bardzo bo na razie były tylko przecieki o tej piąteczce i coś tam coś tam coś tam było, ludzie się cieszyli. No, myślę, że tak jak w przypadku poprzedniego też chwilę trzeba będzie poczekać na ruch Sony, ale te same zauważyłem też, że te same zapowiedzi yy, Mocy osiągania w grach. W sensie, że tak, takie wyniki, że 8K, 120 FPS-ów Ray Tracing. To samo zapowiedziało Google ze swoją Google Własną konsolę? Właśnie tworzy. I to będzie streamowanie gier. Czyli, Aha, to, to. czyli że podpinasz sobie paczuszkę odpowiednią w, w obok telewizora i przez internet odpowiednio szybki grasz sobie. Ale jest jeszcze jeden problem. W tej chwili nie ma standardu, który pozwala na Przesyłanie obrazu 8K przy częstotliwości 120 Hz. Żeby to 120 FPS-ów. Na no, no, no, tej 5G nawet. Tego nie, nie, nie, nie, mi chodzi o kamerę HDMI. A, o tym wiesz. 5G będzie za i tak. Ale mi, no chodzi, możecie, okay. mi chodzi o to, że połączenie, maszynka, w sensie konsola, aha, aha. nie ma takiego złącza jeszcze. W sensie są prototypy standardu, tam 2.1 czy jakoś tak, HDMI, hmm. ale to jeszcze nie istnieje. Dlatego zapewne będą musieli spiąć poślady. No i drugie pytanie, spoko, Sony też zapowie konsole, tylko jakie te złącza będą? No. Tyle niewiadomych. Tyle niewiadomych. Ale porozmawiajmy teraz o czymś, co jest wiadome. Co jest wiadome w takim razie? Ja na przykład wiem, że jak tylko skończymy nagrywać, to od razu idę sobie robić tost. Tak dawno nie jadłem tostów. Tak? A co byś polecił? Eee, hmm, hmm, hmm. Jedna rzecz mi chodzi po głowie, ale to za jakiś miesiąc polecę, jak będę wiedział, czy warto. Okay. A, tak, żebym miał już tak na teraz na teraz zespół Rainbow. Uuu, zespół Rainbow. Tak, Też polecam. Bardzo tak, po fajnie. Z, e, niby ja znam od lat. E, od niego zacząłem słać metalu, przez niego stałem się kucem w gimnazjum. Ale jakoś do Rainbow no, wiedziałem, że są. A long Live Rock and Roll znałem i w sumie na tym się zatrzymałem. A teraz e, no, tak jakoś no chyba z przypadku poleciało mi, po Black Sabacie YouTube polecił, kurka wodna, jaki to był zespół. Hmm. No, a ja polecę patrzeć, jakie książki się kupuje. Dlaczego? Tak skończyłem wczoraj czytać, skończyłem dzisiaj czytać książkę Jonesbą. pierwszą część o przygodach pewnego detektywa. Książka nazywa się Człowiek nie topesz. Nie mylić nie z Batmanem? No, to e, no i myślę sobie, przeczytam sobie coś kolejnego. Ale może tym razem odpuszczę sobie ją, bo wezmę sobie jedną z książek e, z serii Metro, które mm -hmm. mam na półce. Drugi raz? Trzeci raz? Piąty raz? W sensie nie Metro. Z uniwersum. Z, z uniwersum Metro, tak. Biorę pierwszą. W głowie mi zaświtało. Czy to jest pierwsza część tego cyklu? Lubimy czytać. Nie, to jest druga. Jaka jest pierwsza? Patrzę na półkę. Nie mam. Mam drugą, mam trzecią, nie mam pierwszej książki cyklu. Biorę kolejną z innego cyklu. Druga. Patrz na półkę. Mam tylko dwójkę. Jedynki i trójki nie mam. Zgadamet, so Jakub! Jak to się stało? Jak ty to kupowałeś? Część dostałem, a część było w dwupakach. W Biedronce. <laughs> <Na ten laughs> Książka Icharna. <laughs> nie, dwie książki. Na przykład, tak jak kiedyś mówiłem, że kupiłem sobie dwie książki z Uniwersum Metro w pakiecie. nie? Mhm. To właśnie była jedna książka, druga część z jakiegoś tam cyklu. I książka, która się nazywała Tekst Dymitria Guchowskiego. I. No spoko, tak zaczynać od drugiej części to trochę słabo. Dlatego hmm. polecam zapoznać się z cyklami, które kupujecie, żeby nie robić takich wtopy. Ale myślę, że o książkach więcej porozmawiamy w następnym odcinku. W następnym odcinku, ale jest jeszcze jedno, tak po prostu twojego problemu, jeszcze jedno rozwiązanie, które mo możesz, ty, mogąc słuchaczy wykorzystać. Biblioteki. One o, dalej kurde. istnieją. Wiem o tym, ale tak fajnie mi czasami... Dwa kroki stąd jest. Ja wiem o tym, ale tak Lubię mieć własną książkę. Poza tym ja czasami czytam książkę dłużej niż miesiąc. się na miesiąc to, No to, prawda, to się zgadzam. Że, że ja wiesz, ja lubię sobie wziąć książeczkę, czytać rozdział dziennie, odłożyć. I czasami ta książka jest dłuższa niż te powiedzmy 30 rozdziałów. No tak. Albo 30 stron. Albo 30 stron, dokładnie. Więc co ja mam powiedzmy, dzwonić do biblioteki, i powiedzieć, że przepraszam, chciałem przedłużyć, bo... Nie, można coś przez internet, parę kliknięć. Tak? tak? proszę. No, o Nie, tym no tym ja się tym. ja się zatrzymam, wiesz, w głębokim perelu, gdzie trzeba było pójść, kartę podbić, powiedzieć, bardzo się kajać, że przepraszam, ale jeszcze miesiąc potrzebuję, a pani mówi, to, um, przepraszam pana... No, to kolejka rośnie. Przepraszam pana, tej kolejka rośnie, pan... Dwa dni temu powinien oddać tę książkę. Już Panu tutaj naliczam. Już panu naliczam. Przedłużę Panu, jak, jak Pan ujści opłatę. 20 groszy za przytrzymanie książki i 3,5 dopłata manipulacyjna. Dokładnie. I to jest historia mojego życia. No, Także mam problem z bibliotekami. W bibliotece w naszym... Tarnym brzegu Dwa razy kartę wyrabiłem, bo zgubiłem i musiałem zapłacić. To w Krakowie tutaj jest fajnie. Jedna karta, wszystkie biblioteki. No. No. Przez internet można sobie wejść, sprawdzić. Wysz... Interesuje Cię konkretna książka, wchodzisz na stronkę, wpisujesz tytuł i sprawdzasz w których chwilach jest. Masz ne Necronomicon? Necronomicon to jest tylko w jednej bibliotece i to jest biblioteka Arkham. Okej. Okay. Więc uniwersytet miska to tak nie wpuszcza wszystkich. Rozumiem. Ciebie z tą szparzą i trzema mackami na pewno by nie wpuścili. Murde, już przejrzeli pewnie. Mm -hmm. no. no, ale spoko. W sumie fajna rzecz w tej biblioteki. Takie nie za często odwiedzane. To prawda, <laughs> to prawda. No, dzięki za uwagę. To była hergatka, jestem Czaktul. A ja generał. I słyszymy się za tydzień chyba, że Czaktul na... znowu coś wdepnie. Tak. Tim, tum, tum, tum. Tim, tum, tum, tum